I, roz, i, dwa, I raz, i dwa, i raz, i płyniemy, dryfujemy na pirackiej tratwie podcastowej i nie wiadomo gdzie płyniemy, nie wiadomo dokąd dopłyniemy, ale byle dalej, byle przed siebie i jak mówią słowa piosenki, która leci w tle, nie wiemy co to klęska. Nie wycofamy się. Witam Was bardzo serdecznie przed mikrofonem PAPA i to ja dla Was będę pluć w gąbkę i nawijać na kilobajty po raz pierwszy w tym roku. I mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Zaczynamy! Kolejny podcast papa! Pa, Jestem z Wami po takiej mojej ciężkiej jesieni, mógłbym tutaj teraz wymyślać miliony przeróżnych powodów, przez które nie było mnie z Wami przez te kilka miesięcy, przez które nie nagrywałem podcastu Popa Cafe, ale nie chciałbym się tłumaczyć, tylko chciałbym postawić na to, co przed nami, a nie rozliczać się z tego, co było bądź czego nie było. Wiele rzeczy w ostatnim czasie się wydarzyło. Mm, nie nadawałem od sierpnia wow, od sierpnia, czyli bardzo wiele miesięcy mnie nie było, mam nadzieję, że ten rok będzie bardziej przychylny dla projektu jakim jest Papa Cafe podczas gdy mnie nie było, wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy podcastowych około podcastowych i nie tylko podcastowych mieliśmy wybory i wybrali ludzie kogo wybrali, tych samych wybrali i nowych wybrali. Mamy pomarańczowego Janusza Palikota, a ja w tym roku po raz pierwszy w swoim dorosłym życiu nie spełniłem swojego obowiązku obywatelskiego i nie poszedłem na wybory. Nie, wróć. Poszedłem na wybory. Poszedłem na wybory, bo jak to nie wam w zwyczaju, byłem w komisji wyborczej i dbałem o to, żeby wszystko podczas wyborów przebiegało tak jak należy. Czyli na wyborach byłem, ale nie głosowałem, bo nie miałem zamiaru głosować z racji tego, że mm, ci politycy, którym mógłbym przekazać swój głos, dawno mnie już zawiedli, a nikt poza nimi nie prezentuje, w zasadzie nikt nie prezentuje sobą nic, co mogłoby mnie w jakikolwiek sposób skusić do tego, żeby ich wspierać, na nich głosować wolę sobie siedzieć cichutko w swoim malutkim pokoiku na końcu świata i krytykować ich z góry na dół pomimo tego, że niektórzy będą mówić, że nie głosowałeś, więc nie zabieraj głosu ja zresztą dawniej też tak mówiłem ale zmiana poglądu jest właśnie taka, że będę patrzył teraz na rączki wszystkim, bez wyjątku no i będę swoje zdanie na ten temat Wyrażał, bo czasami warto przecierać oczy pewnym osobom i, no i właśnie, i pokazać, że nie warto tracić energii na walkę i dyskusję między sobą, że a, ci są lepsi od tych, bo coś tam i tak dalej, i tak dalej. Bez sensu. Wszyscy są po jednych pieniądzach, wszyscy są siebie warci, bawią się. Bawią się za spore pieniążki, często naszym kosztem. Ale nie mówmy o polityce, bo to jest temat rzeka, yy, to jest bagienny grunt, to jest temat, przy którym można się mocno zdenerwować. Może słówko o wyjazdach. Zresztą o wyjazdach będzie mm, troszeczkę więcej dzisiaj z racji innego tematu, który gdzieś tam tli się z tyłu mojej głowy. Mm, ale to później. Były spotkania podcasterskie. Ostatni podcast był y, takim bardzo króciutkim podcastem, który praktycznie nie zdradzał żadnych szczegółów na temat zlotu podcasterów, który odbył się w sierpniu, czyli dawno, dawno temu. Jeszcze było słoneczko, jeszcze były bzyczące y, komary, jeszcze można było pić piwko pod chmurką. Rewelacja. No, od tego czasu takich spotkań podcastowych, y, mniejszych czy większych, było jeszcze trochę bardzo fajnie, że się spotykamy bardzo fajnie, że społeczeństwo się w jakiś sposób integruje chcielibyśmy, żeby jednak ludzie bardzo chętnie yy, robili coś wspólnie i jakiś taki wspólny cel podcastowy i niepodcastowy mieli potrafili dogadywać się właśnie w imię podcastingu przede wszystkim jednak ogólnie mogę stwierdzić, że pod względem wyjazdów ten miniony rok był bardzo dobry chociaż w mojego bardzo skromnego Sylwestra, jeżeli miałbym podsumować to co minęło, to wolałbym żeby ten rok, który się rozpoczął był o wiele lepszy i zresztą nie zakładam, że yy, pomimo kilku dobrych rzeczy, które w zeszłym roku się wydarzyły, może być gorzej niż było, może być tylko lepiej i z tego się cieszmy ale tak gadam od kilku minut, a nie powiedziałem wam, drodzy słuchacze, nie zdradziłem wam takiego y, tajnika tej całej sytuacji, która teraz się dzieje, czyli tajemnicy, jaka wiąże się z tym, że właśnie siedzę przed mikrofonem, bo nie nagrywałem bardzo długo i bardzo długo nie mogłem się zmusić do tego, żeby ten mój mikrofon y, wyciągnąć i żeby go użyć używałem mikrofonu w różnych, różnych podcastowych sytuacjach, o tym będzie za chwilę, ale jeżeli chodzi o projekt Papa Cafe, to po prostu miałem taką blokadę mikrofonową, stwierdziłem, że e, mówienie w pojedynkę i mówienie o niczym, w wyszukiwanie takich tematów, które z, no, może z pozoru mogą być nieinteresujące dla większości ludzi, to, to nie tędy droga. No i tak z miesiąca na miesiąc Odkładałem potrzebę wygadania się do mikrofonu, potrzebę poplucia w gąbkę i nawijania na kilobajty, aż ktoś tutaj zaczął wywierać delikatne ciśnienie i zaczęły pojawiać się takie właśnie szturchania, żeby coś wreszcie nagrać. I ja kiedyś powiedziałem barmanowi, że jeżeli on pierwszy coś nagra, to ja wtedy sięgnę po swój mikrofon i nagram podcast. No i tak się stało. Barman miał troszeczkę czasu podczas świąt, nagrał bardzo króciutki podkaścik, w którym jest dużo muzyki i mało Barmana. Jak już mówię, podcast jest krótki, dużo muzyki. Podcast krótki, dużo muzyki, czyli mało wszystkiego i mało Barmana. Ale podcast jest, a ja powiedziałem, że jeżeli pojawi się to i ja sięgnę po swój mikrofon, no i dlatego jestem. Tada. A przed chwileczką mówiłem, że mikrofon nie leży i nie kurzy się, dlatego, że w ramach yy, takiego większego przedsięwzięcia, którym zajmuje się PichONT, czyli w ramach polskiego podcastingu, nagrywam taką bardzo króciutką formę audioblogową, która nazywa się niewyspany.pl i możecie tego słuchać w każdy wtorek, o, czasami w środek mam poślizg. Yy, jest osobny RSS, można sobie tego słuchać, można słuchać tego na stronie polski podcasting i, no i tam możecie w ogóle słuchać różnych innych podcastów możecie tam, możecie wygrywać audiobooki jeżeli ktoś lubi słuchać audiobooków to za słuchanie podcastów w polskim podcastingu są audiobooki a oprócz tego, że tworzę tą formę audioblogową to od jakiegoś czasu z Arkiem i z Przemkiem, czyli z podcasterami którzy od dłuższego czasu nagrywają różne podcasty którzy biorą udział w różnych podcastowych przedsięwzięciach wymyśliliśmy sobie, że w ramach tego że oglądamy polskie filmy i sobie czasami o tych polskich filmach rozmawiamy że stworzymy podcast i wcale nie świadczy to o tym, że czujemy się jakoś specjalnie kompetentni, żeby o tych polskich filmach mówić, ale w ramach podcastu nikt nam nie zabroni tego robić i nagrywamy podcast, który nazywa się Kinomiś na stronie kinomiś.pl bez znaczenia czy przez S czy przez S znajdziecie ten nowy podcast, tam już jest kilka odcinków, kilka obejrzanych filmów, bierzemy wszystkie te filmy, które pojawiają się na DVD, które można w bardzo łatwy sposób dostać w Polsce i za granicą, które można obejrzeć, my je oglądamy, później spotykamy się w trójkę, omawiamy te podcasty i wysyłamy to w sieć właśnie po to, abyście mogli słuchać naszych głosów, naszych opinii na temat tych filmów i bardzo zachęcam wszystkich do słuchania podcastu Kino Miś, między innymi po to, żeby się móc z nami zgodzić, nie zgodzić, żeby wchodzić z nami w dyskusję, żeby podawać nam jakieś propozycje. Jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze opinie, komentarze. No, zapraszam do oglądania Kino Miś, zapraszam do oglądania polskich filmów, bo warto wbrew temu, co niektórzy mówią, to te filmy warto oglądać. Mamy zimę, której nie ma. No jest to radość dla kierowców, bo nie ma śniegu. Yy, można sobie jakoś tak Miałem swobodnie przemierzać te drogi. Chociaż to jest takie zdradliwe, bo czasami tak sobie myślę, że jak jada jest na przykład dwa stopnie, to no, gdy, gdy na przykład popada deszcz, a później jest ta temperatura dość niska, to no, kierowca czuje się na drodze pewniej, a te warunki pogodowe jednak nie są tak doskonałe i można gdzieś tam zaliczyć na przykład jakąś wizytę w przydrożnym rowie, czego nikomu nie życzę. Szczególnie sobie. No Jeszcze odpukać nie miałem wypadków i mam nadzieję, że takich wypadków mieć nie będę. I teraz powinienem odpukać w coś, co nie jest malowane. A, powiedzmy, że to nie było malowane. No ale właśnie, zima bez śniegu, święta minęły, nowy rok mamy. Yy, za chwilę dla dzieciaków i dla studenciaków nadejdzie taki czas, który nazywany jest feriami. No, Ja pamiętam, jak x lat temu na przykład była taka dość potężna zima. Przełom roku 2003-2004. My tutaj się okopywaliśmy ze śniegu. Ja wtedy mieszkałem poza domem. Przyjeżdżałem jedynie na weekendy. I po prostu w ogóle przejechanie tych no, niecałych 40 kilometrów z miejscowości, w której mieszkałem, do mojej rodzinnej miejscowości, to mm, była fajna przygoda. Bo po prostu jechało się, widziało się te wszystkie zasypane posesje, te wszystkie zasypane drogi. W ogóle pier pierwsze pięć kilometrów yy, z miejscowości, w której wtedy urzędowałem, to zawsze była biała droga. Tak, Ona nigdy nie była odśnieżona dokładnie i nigdy no, chyba nie dało się tego zrobić. Tam to w ogóle panował i panuje inny, jakby yy, mikroklimat, bo. Różnica tych 5 kilometrów do głównej drogi, a śniegu zawsze więcej, zawsze mroźniej i zawsze to wszystko było jakoś tak zasypane, że klimat zimy tam można odnaleźć po prostu niepowtarzalny. Aż się zastanawiam, jak teraz tam to wszystko wygląda podczas tej bezśniegowej zimy u mnie. Ale to była zima sprzed kilku lat, a za młodziaka kiedy byliśmy takimi szczeniakami, kiedy to śpik, taki sopelek zimowy zwisał nam u nosa, to zawsze te ferie kojarzyły się z radością, tak? Tak jak dzisiaj się cieszymy, że tam mróz może być, byle śniegu nie było, bo dobrze się jeździ, nie trzeba odśnieżać i nie trzeba się o wiele rzeczy martwić, a opału idzie mniej i w ogóle to wszystko jest jakieś takie, pomimo tego, że szare i burę to jakoś łatwiej się funkcjonuje bez ogromu tego śniegu bez mrozu, bez śliskich dróg, bez śliskich chodników, podejść, schodów i wszystkich innych rzeczy w których może czekać na nas jakieś zło które chce nam na przykład złamać nogę no właśnie za młodziaka się zupełnie tym nie martwiliśmy cieszyliśmy się gdy jest śnieg gdy jest tego śniegu dużo gdy przychodziły zimowe ferie to mogliśmy się cieszyć właśnie taką zimową beztroską, kiedy to w telewizji leciała Akademia Pana Kleksa. Tak Tak jak ze świętami wiążą się różne takie telewizyjne tradycje, to moim wspomnieniem z zimowych ferii zawsze było takie wspomnienie, że w telewizji była Akademia Pana Kleksa no i zawsze te nasze śniegowe zabawy, które odbywały się, Gdzieś na zewnątrz yy, kończył powrót do domu właśnie po to, żeby obejrzeć Akademię Pana Kleksa i po południu, po obiedzie znowu móc ubrać się w swój zimowy kombinezon i udać się na różne takie śniegowe zabawy. Yy, no i człowiek się cieszył takimi prostymi rzeczami, między innymi tym, że mógł ulepić bałwana, mógł pojeździć na sankach, yy, mógł zrobić iglo, bo... Zawsze jak były takie potężne zimy i śnieg był mokry, to my za domem lepiliśmy iglo i to była naprawdę fajna zabawa. A jeżeli chodzi o jeżdżenie na sankach, na nartach nie jeździłem nigdy i jakoś dalej się nie przekonałem. Może z racji tego, że ja jestem człowiekiem takiej dość sporej postury i wydaje mi się, że w... no że jestem niezdara i sobie połamie na tych nartach nogi. No Takie mam jakieś wrażenie że pojadaj sobie, zrobię krzywdę. Jeździliśmy na sankach, a my mieliśmy z bratem później ślizgacze. To były takie plastikowe sanki, które po takim wyjeżdżonym śniegu osiągały naprawdę prędkości godne podziwu i można sobie było zrobić krzywdę na tych ślizgaczach. Szczególnie dlatego, że my chodziliśmy tutaj całkiem niedaleko za dom sąsiada i tam był tak zwany wąwóz tak. po prostu między jedną a drugą góreczką no był wąwóz i my tym wąwozem jeździliśmy i jeżeli na zwykłych sankach można było osiągać mniejsze prędkości i nie można było jakoś specjalnie manewrować podczas tego zjazdu tak, tym ślizgaczem można było ślizgać się zarówno wzdłuż tego wąwozu w dół, jak i można było na lewo i na prawo zjeżdżać, żeby jechać po tych bocznych ścianach tego wąwozu i takimi zygzakami można było zjeżdżać. No, bawiliśmy się. No, jak to dzieciaki. Zabawa była przednia. Nawet w swoim życiu zaliczyłem kilka zjazdów na worku, takim zwykłym foliowym worku, dawniej w takie foliowe worki były różne produkty budowlane pakowane i my na takich workach w zimie zjeżdżaliśmy może to, to żadna jakaś rewelacja dla starszych osób bo one zjeżdżały i na oponach i na workach i zresztą na wszystkim na czym dało się zjeżdżać podejrzewam, że zjeżdżali, zresztą do dzisiaj są organizowane konkursy, yy, jazda na Beleczym, czy beleczym, ale chyba Beleczym. To jedna z firm, która produkuje napoje energetyczne, organizowała właśnie takie yy, zjazdy. To chyba był konkurs zimowy i konkurs letni. I w konkursie letnim można było yy, tam na jakichś rowerach ze skrzydłami i tego typu sprzętach zjeżdżać. Podejrzewam, że jeżeli sobie przeszukacie internet, to znajdziecie coś na ten temat. Ja na początku podcastu wspomniałem o tych podróżach z zeszłego roku. Troszeczkę sobie pojeździłem w zeszłym roku i bardzo fajne te moje wyjazdy były, bo ja bardzo lubię jeździć szczególnie samochodem, jeżeli mogę się udać w długą trasę, to jestem podekscytowany jak małe dziecko, wszystko sobie tam planuję, dbałem o to, żeby no, żeby wiedzieć, jakie mam alternatywy po drodze i żeby ta podróż była w miarę bezpieczna, pomimo tego, że mój samochód zostawia wiele do życzenia, no i przemierzyłem sobie Polskę kilka razy tym samochodem, Kilka miejsc się odwiedziło, między innymi właśnie w ramach tego wzlotu podcastowego. Okazało się, że jazda po Warszawie nie jest taka straszna, tak? nie taki diabeł straszny, jak go malują, do momentu, w którym w Warszawie nie zamkną kilka ulic, tak? bo wtedy trzeba jeździć w kółko i nagle okazuje się, że warszawiacy nie są tak dobrze nastawieni do osób z obcymi rejestracjami, bo zamiast wpuszczania mnie w takich kryzysowych momentach, to oni karmili mnie trąbieniem swoich klaksonów. No ale to się dało przeżyć. Ale nie chcę mówić tylko i wyłącznie o jeździe samochodem, bo nie do tego zmierzam. Zmierzam do zupełnie innego tematu, do tematu, który w moim podcaście w okresie zimowym powracał chyba dwukrotnie. Jest to temat polskiej kolei, tak? Przyszedł koniec roku. Yy, mój budżet skurczył się do rozmiarów tak przykrych, że można siąść i płakać. I przyszło mi podróżować koleją, która jak się okazuje, też nie jest tak tania, jakbyśmy mogli się tego spodziewać. Zresztą z nowym rokiem znowu jakieś podwyżki były, tak? No ale dobrze, była jazda koleją. Były te momenty mniej przyjemne, bardziej przyjemne później jeszcze bardziej, mniej przyjemne, ale było też kilka sytuacji, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły i właśnie do tych sytuacji będę zmierzał. Tak? To nie jest tak, że tylko na kolej narzekamy i że, że tylko wszystko to, co złe, z koleją się wiąże. W poprzednich podcastach, w których poruszałem temat kolei, to zawsze były jakieś opóźnienia na kolei. Były to sytuacje, w których na przykład w zeszłym roku gdy został zmieniony rozkład jazdy, to wszystko totalnie yy, zostało sparaliżowane, tak? Nie dość, że ludzie nie wiedzieli, yy, jakim pociągiem, gdzie mogą dojechać, to te pociągi były przeładowane. A tam był jeden wielki armagedon. W tym roku oczywiście mamy nowego ministra transportu. Minister transportu szumnie zapowiedział, że wszystko będzie w porządku. No i jak się okazało, yy, całkiem to wszystko dość znośnie wyglądało na kolei, biorąc pod uwagę fakt, że ja jechałem na przykład dwa dni po zmianie tego rozkładu w grudniu i nie było z tym problemów, tak? Ludzie nawet nie narzekali. Już pomijam fakt, że przejechanie Polski dzisiaj to jest mniej więcej 3 godziny więcej niż jakieś 3 lata temu. No ale dobrze, jeżeli jedziemy już przez tą Polskę i jedziemy za dnia, i wiemy co się dzieje za oknem naszego pociągu to jesteśmy w stanie wiele wybaczyć bo gdy jechałem z Warszawy na Pomorze to jechałem po południu w grudniu po południu za oknem jest ciemno więc wielu rzeczy się nie widzi, ale gdy już z Pomorza wracałem tutaj do nas na Podkarpacie i to już mogłem sobie sporo rzeczy zaobserwować w ogóle zanim wsiadłem do pociągu, to wiele rzeczy mogłem sobie zaobserwować, ale to jest sedno sprawy, do którego będę zmierzał za chwilę. Gdy jedziemy pociągiem przez Polskę, to widzimy jedną wielką budowę. Wszędzie są odnawiane tory, wszędzie są dodawane tory, wszędzie są oczyszczone okolice dworców. Jeszcze nie tak doskonałe, jakbyśmy tego chcieli, bo wiadomo, jak jest budowa, to jest sporo bałaganu, tak? ale widzimy, że coś się dzieje. Pomimo tego, że pan nowy minister transportu jakiś czas temu powiedział, że tej szybkiej kolei nie doczekamy się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy się tego mogli spodziewać w ramach wcześniejszych zapowiedzi, to i tak będzie lepiej to, to mogę powiedzieć z tego co obserwuję będzie lepiej, bo buduje się naprawdę dużo i naprawdę wiele odcinków kolei ma być oddane przed Euro 2012 i nie skompromitujemy się aż tak bardzo ale do czego zmierzam oprócz yy, modernizowanej linii kolejowej odnawiana jest masa polskich dworców w 2010 roku została zawiązana spółka Dworzec Polski i ta spółka zajęła się odnowieniem masy polskich dworców. Tak? I teraz wszyscy mieszkańcy Krakowa, Warszawy, Gdańska i wielu, wielu innych miast widzą, że wiele dobrego z dworcami w ich miastach się dzieje. Zawsze było tak, że te dworce były szare, burę, w podziemiach śmierdziało, było tam brudno, było to wszystko spaćkane farbami, nie taka sztuka uliczna, tylko napisy typu Legia, haj, tego typu rzeczy. No a teraz to wszystko zaczyna się zmieniać właśnie w ramach tej spółki, która nazywa się Dworzec Polski. Ja widziałem kilka takich pięknych, wyremontowanych dworców. Między innymi dworzec w Tarnowie, który jest bardzo ciekawym dworcem, odnowionym. Już gdy przyjeżdżamy do Tarnowa, to nawet nocą bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. Ja pamiętam, jak w 2009 roku wyjeżdżałem do Szczecina i właśnie startowałem w Tarnowie ten dworzec. Był brzydki, szary, ale już coś tam się działo, tak? Już tam po prostu jakieś pierwsze remonty kiełkowały i, i widzę, jaki ogrom pracy jest włożony właśnie w to, żeby ten dworzec wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że na dworcu w Tarnowie można yy, pójść i obejrzeć wystawę sztuki, tak? Yy, Biuro wystaw artystycznych z Tarnowa i właśnie dworzec kolejowy w Tarnowie Razem zorganizowali taką wystawę, tam można oglądać różne dzieła sztuki, oprócz tego są bardzo y, ładne te pomieszczenia, jeżeli chodzi o poczekalnie, jeżeli chodzi o kawiarnię, jeżeli chodzi o jakieś butiki z gazetami, to wszystko bardzo ładnie w Tarnownie wygląda, podobnie jest z dworcem w Malborku, który jest po prostu, wewnątrz jest fantastyczny. Świeżo oddany dworzec, wyremontowany w środku, także mucha nie siada, bardzo można nacieszyć swoje oko, gdy rozglądamy się przed siebie, za siebie i gdy spojrzymy nad siebie, bo to wszystko w bardzo fajny sposób jest odrestaurowane. No, i jak najwięcej takich polskich dworców chciałoby się oglądać. Jak wejdziecie sobie na stronę Dworzec Polski, to sami będziecie w szoku, jak wiele takich polskich dworców jest odnowionych i odnawianych ciągle, bo wiele tych dworców jest w budowie. Tak samo jest na przykład z dworcem centralnym w Warszawie, który no wydawałoby się niektórym, że tak z zewnątrz to się niewiele zmieniło, tak? szczególnie wielkie oburzenie yy, ludzi budzi yy, reklama, która pojawiła się na dworcu centralnym w Warszawie Tak, wszyscy mówią, no jak to no, nowo odnowiony dworzec a tutaj pojawia się reklama i zasłania to co najlepsze i ja bardzo chętnie przyłączyłbym się do tych ludzi narzekających gdybym nie był człowiekiem, który czasami lubi podrążyć temat i trafiłem na takie informacje, które wyjaśniają tą sytuację. Kurczę, ja dzisiaj rymuję strasznie, bardzo strasznie rymuję. No i trafiłem na informacje. I w tej inf informacji mm, jest podane, że reklama pojawiła się tylko na jakiś czas, i pojawi się pewnie jeszcze po raz kolejny, właśnie po to, żeby finansować utrzymanie ludzi, którzy są odpowiedzialni za sprzątanie tego dworca, za obsługę tego dworca. No wiadomo, wszystko kosztuje. Reklama nie zostanie na długo. Gdy dworzec centralny zostanie już całkowicie wyremontowany, to wtedy znikną reklamy. Słyszałem, że już w styczniu mają zniknąć, a właśnie mamy styczeń. Także jeżeli ktoś jest z Warszawy i jeżeli ktoś często pojawia się w okolicach dworca centralnego, to będzie mógł nam powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda i czy reklamy pewnej firmy odzieżowej zniknęły właśnie z dworca i czy dworzec yy, błyszczy już, tak? Bo ma się świecić. Z tego co widziałem w wizualizacjach, ma się świecić na niebiesko. A jeżeli chodzi o wnętrze dworca centralnego w Warszawie, to jeszcze jakiś czas temu mm, właśnie wtedy, gdy podróżowałem, to można było się nawdychać pyłu. Wewnątrz tego dworca, bo oni ciągle coś tam dubią, ciągle coś tam robią. Jedna część jest otwarta, druga zamknięta, i to wszystko jest takie. No, dzieje się coś, tak? Bierzmy i patrzmy na to, co dobre, dzieje się coś. Jakiś czas temu, właśnie w ramach tego, że ten dworzec Warszawa Centralny był przebudowany, została zorganizowana aukcja. I na tej aukcji można było sobie kupić różne tablice, y, bardzo stare tablice z dworca centralnego typu Warszawa Centralna, zakaz palenia, postój taksi i tego typu y, bardzo fajne gadżety można było kupić. Jeżeli komuś mogłoby się wydawać, że nikogo to nie interesuje i y, zastanawiać się po co w ogóle komuś takie rzeczy są potrzebne to powiem Wam, że aukcja cieszyła się sporym zainteresowaniem było ponad 300 osób i najdrożej sprzedaną tablicą była tablica właśnie Warszawa Centralna ta tabliczka poszła za 4900 zł tak czyli wyobraźcie sobie jakie kwoty pojawiały się na tej aukcji ludzie sobie kupili sporo takich rzeczy no i można było tam spotkać yy, na przykład Zbigniewa Hołdysa, który miał parcie na to, żeby sobie kupić taki dworcowy zegar albo właśnie tabliczkę zakaz palenia. Bardzo ciekawe rzeczy zaczynają się dziać na tych dworcach. Yy, wystawy, projekcje filmów. Będą pojawiać się również jakieś ciekawe inicjatywy. Na dworcu w Warszawie Centralnej za jakiś czas mają pojawić się książkomaty. Bardzo ciekawa sprawa. Wybieramy się gdzieś w podróż, podchodzimy do takiego książkomatu i będziemy sobie mogli na podróż kupić książkę. Będzie jakiś wybór tych książek. Myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa. tak? Bo czasami nie wiemy, co ze sobą zrobić w podróży, a wtedy... Kupujemy sobie taką książeczkę na dworcu, zabieramy ją ze sobą, wsiadamy do pociągu i po drodze sobie czytamy. A jak wygląda sytuacja w pociągach? Bo już pochwaliłem inicjatywę Dworzec Polski. Zachęcam wszystkich, żeby zainteresowali się, jak to wszystko wygląda, bo, no bo robi to wrażenie. tak? Nagle stawia polskie dworce w lepszym świetle i mam nadzieję, że to jest sytuacja, która zaistniała i pozostanie z nami na dłużej, tak? Że oprócz tego, że ktoś te dworce wyremontuje, to te dworce później będą zadbane, tak? Że za 5 lat nie okaże się, że, że mamy to samo, no. Oj, żeby tak było. No, ale jeżeli chodzi o podróżowanie, to też w jakimś stopniu zaczyna się to zmieniać. No, bo jak jeszcze... Jazda TLK zostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o długość tego przejazdu, o częstotliwość postojów. Te postoje są związane z tym, o czym wcześniej mówiłem, czyli związane są z przebudową całej trakcji kolejowej. Tak, gdy prujemy już Intercity, to zaczyna być przyjemnie. Druga klasa od jakiegoś czasu, ja z tym spotykałem się już nawet półtorej roku temu, co było wielkim zaskoczeniem, że w drugiej klasie tych miejsc siedzących jest 6. czyli tak jak dawniej w pierwszej klasie. W pierwszej klasie tych miejsc siedzących również jest 6, ale standard jest wiadomo oczko wyżej. Są również te przedziały, takie jak w samolotach. To są wagony, które zasponsorowała nam oczywiście Unia Europejska i są przedziały takie... No właśnie, wagony całe, bez przedziałów, nie przedziały. Wagony całe bez przedziałów, tam też podróżujemy bardzo miło i przyjemnie. W tych wagonach z przedziałami nawet w drugiej klasie mamy już gniazdeczko. możemy doładować swojego smartfona, czy możemy wyciągnąć sobie komputer i podczas podróży pracować, słuchać muzyki, robić cokolwiek, co tą podróż nam umili. W Warsie mamy piwko, o co zadbał jakiś czas temu yy, na samym początku podcastu wspomniany poseł, czy w czasach, kiedy był posłem partii rządzącej, dobrze zrobił czy nie dobrze? Myślę, że dobrze, bo bo właśnie, jak to się stało, że jadąc w tym Intercity nie spotkałem się z taką sytuacją, która dawniej była nagminna, Wchodzili do pociągów panowie i krzyczeli piwo jasne, piwo jasne. Wtelka też tego nie było. Albo przestało się to opłacać, albo ktoś zaczął ich ścigać, albo, albo okolice przebudowywanych dworców stały się dla nich mniej atrakcyjne. No bardzo ciekawe. Ale żeby nie było tak pięknie i ładnie, jak już sobie pojechałem tym pięknym Intercity, za które zapłaciłem majątek, nawet za drugą klasę i to było jeszcze przed tymi podwyżkami, które nam PKP zafundowało po Nowym Roku. Dojechałem do Krakowa i w Krakowie miałem przesiadkę na Interregio. I Pomimo tego, że w ramach jednego biletu, w ramach jednej kasy, która była dość spora, przesiadłem się z luksusowego pociągu do istnej tragedii. Masa ludzi... Yy, w ogóle może człowiek zapomnieć o tym, że będzie siedział. No i zastanawiam się, czy kiedyś w Polsce wreszcie ktoś doprowadzi do tego, żeby te wszystkie spółki, czyli to PKP, które porozpadało się na jakieś tam Intercity, Interregio yy, i jeszcze jakieś inne spółki. Ja nawet nie znam nazw tych wszystkich spółek i nawet... Nie miałem ochoty zaglądać, żeby rozeznać się, jaka ilość i jaka mnogość tych wszystkich spółek na naszym rynku funkcjonuje. No właśnie, to wszystko się kiedyś rozpadło, a teraz mogłoby się połączyć dla dobra nie tylko zagranicznych turystów, nie tylko zagranicznych gości, ale dla dobra Polaków. Tak, żebym ja mógł sobie w kasie biletowej yy, zakupić taki bilecik i nie, żeby mnie nie interesowało w jakikolwiek pociąg nie wsiądę, żeby to funkcjonowało, żeby pan konduktor nie kazywał mi zmieniać biletu. Bo takie sytuacje miały miejsce i mają miejsce, a teraz w ramach Euro 2012 ma być takie ułatwienie dla zagranicznych gości, że te wszystkie spółki będą Właśnie współdziałać ze sobą i te bilety m, taki zagraniczny turysta będzie mógł kupić gdziekolwiek, na jakikolwiek pociąg. Nie będzie miał tych problemów, z którymi na co dzień m, spotykają się Polacy. No i taką miałbym propozycję, jeżeli ktokolwiek z PKP słucha tego podcastu. <śmiech> Nie, to oczywiście taki żart, ale jeżeli ktoś mądry gdzieś tam siedzi i drzemie w nim mądra myśl. To niech oni się rozliczają jakoś między sobą, wewnętrznie, a pasażerowi dadzą święty spokój. Niech on będzie mógł kupić bilet i po prostu jechać. Jeżeli da się to zorganizować dla zagranicznych turystów, dla zagranicznych kibiców, którzy przyjadą do Polski na Euro 2012, to ja wierzę, że mógłby ten system zostać później u nas na dłużej i funkcjonować dla naszych polskich pasażerów, którzy korzystają z usług PKP bez znaczenia, jakiej spółki by nie wybrali. Dobrze, ja się rozgadałem o tej kolei strasznie dużo i można by było jeszcze pewnie wiele powiedzieć. Nie wspomniałem o jednym pięknym dworcu, który znajduje się u nas na Podkarpaciu, a jest to dworzec w Przemyślu. Fantastyczny dworzec w Przemyślu. Po prostu wpiszcie sobie w internecie, zobaczcie zdjęcia i szczęki opadną Wam po prostu tak nisko, że uderzą o biurko. Dworzec w Przemyślu jest rewelacyjny. Na zdjęciach robi takie wrażenie, że szczęka opada. No i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że to będzie taka dobra rozbiegówka, żeby Częściej się do Was odzywać w ramach podcastu Papa Cafe, pomimo tego, że bije się z własnymi myślami, pomimo tego, że walczę z taką myślą, że coś dobrego wreszcie należałoby zrobić z tym podcastem i powinien on przybrać jakąś inną formę, żeby to zawsze było takie same, żebyście zawsze mogli się spodziewać podobnej formuły, żebyście zawsze mogli spodziewać się tego, czego oczekujecie. Bo dzisiaj jest to zupełny miszmasz tematyczny i uruchamiając play w swoich podcast odbiornikach, nie mogliście się spodziewać, że ja na przykład będę o kolei tyle mówił, tak? A kogo to w ogóle interesuje? No mnie zainteresowało, no i mam nadzieję, że jak sobie obejrzycie, co się dzieje, to to właśnie troszeczkę sobie ponarzekamy ale też troszeczkę dobrego na temat Kolei będziemy mogli powiedzieć i to tyle w dzisiejszym podcaście a na do widzenia na dobranoc czy na do usłyszenia posłuchajcie takiego fajnego coveru no niech będzie, że coveru Pewnego utworu, który był główną ścieżką dźwiękową w pewnym filmie. Do usłyszenia! W gąbkę pluj nawijał na kilobajty dla was, wasz ulubiony papa. Albo jeden papa. No yeah, yeah. Mellow M, ladies and gentlemen.